Cześć, jestem Krzyszman, a wysłacie podcastu wakacyjnego, jednego polskiego podcastu nadawanego tylko i wyłącznie w wakacje. Tak. No i tutaj właściwie mogłem skończyć moją gadkę, bo podchodzę do tego odcinka już piąty, szósty raz i ciągle na tym etapie się zawieszam. Nie wiem co powiedzieć, a w ogóle odcinek jest o wszystkim i o niczym, bo po raz kolejny właściwie, bo, bo, bo nie mam o czym gadać, ja... Nikogo nie ma na Skype'ie, no sorry, jest Lu Łukasz Lubiński, ale o czym mogę rozmawiać z Łukaszem Lubińskim? No dobra, mogę tam go zapytać o kilka rzeczy dotyczących podcastingu, ale mi się nie chce właściwie coś pytać. No chyba, żeby był Skwara, no to co innego, bo bo nigdy jeszcze ze Skwarą nie rozmawiałem. No dobra, no to tak. Mikrofon ma założoną swoją podcasterską skarpetę, więc wygląda jakbym mówił do stojącej skarpety. No ale to tam, to tam, to tam, to tam nieważne jest. I odcinek go tutaj marynie, ale na szczęście są jakieś tam jakie informacje będą tutaj, co sobie zrobiłem, czego sobie nie zrobiłem. Więc tak do, pierwszych informa do pierwszej informacji należy to, że założyłem ze Facebooka po nie wiem po roku, pół roku przekonywania się nareszcie założyłem, sobie, zawsze sobie tłumaczyłem, że, a, na co mi to, nikt tego nie ma, pewnie nikt tego nie ma, a się okazało, że prawie wszyscy to mają. Takie, takie dziwne, takie trochę. No i już mam w jeden dzień, albo tam w dwa, z, narobiłem sobie yy, znajomych, ilu i sobie nauczyłem naliczyłem znajomych, zarobiłem sobie znajomych, powiedzmy tam dziewięć, ale jeszcze dojdą na pewno. No i postanowiłem, że jak się pojawi jakiś nowy odcinek podcastu wakacyjnego, no to będę to zamieszczał. No i tak. No, hmm. yy, no właśnie, a to o czym by jeszcze można było powiedzieć? O tym, że komentarz na stronie podcastu wakacyjnego, czyli wakacyjny COCC, zamieścił sam Przemko. Tak, Szemko Przemek z podcastu Brak Sygnału bez sygnału, nie brak sygnału. Yy, jeden z moich podcasterskich guru, no w mniejszym stopniu powiedzmy podcaster, moje podcasterskie guru niż powiedzmy taki Maciek para, ale w większym stopniu niż koraz. Więc tak. I jest to bardzo fajne, bo napisał, że teraz jakoś jest pierwszo, pierwszorzędna, czyli ten odszumiać działa i nie ma szumów i jest bardzo fajnie. Tak. Właśnie, dzisiaj ma być podcast podcastofon, w którym będzie mówił Maciek Skwara, czy, yy, więc bardzo na niego czekam. A chodzi bardziej o to, yy, że będzie on mówił... Yy, będzie yy, o nie. Yy, będzie on mówił o... O czym będzie mówił? No cholera, zawieszam się, zawieszam się. Nie słuchaj tego, nie słuchaj tego teraz. Jeśli pierwszy raz słuchasz podcastu yy, wakacyjnego, wyłącz, wyłącz to. Bo sobie zeptujesz opinię o podcaście wakacyjnym. Już zapomniałem co chciałem mówić. Dobra, będzie mówił Maciek Spara w nowym podcastofonie. I będzie Maciek Spara tam mówił. Między innymi o moim podcaście, o czym mnie zapewnił w wiadomości, którą wysłałem mu. Później mi odpisał na LastFM. Właśnie. To jest fajne. Dalej tak, założyłem sobie też glipa. Flipa, to jest taki serwik mikroblogowy, gdzie tam chyba do 35 znaków piszę wiadomości, no i tam na przykład yy, nagrywam sobie teraz podcast. No i wysyłam to, no i to jest. I to jest też na stronie podcastu wakacyjnego, tutaj jest, jest taka ściąga do tego wklejka. Jest ostatni napis 30, yy, ostatni, no wpis 39 minut temu. Okej, okay, nie chce mi się wydać w tego pazura, ale wiecie co to oznacza? Podcast wakacyjny zostanie obdarzony kolejnym odcinkiem. No i to jest właśnie ten odcinek. Odcinek, przed przedostatnim, bo... Jak wiecie, pewnie albo i nie wiecie, że jesteście pierwszy raz. Podcast wakacyjny zakończy swój żywot dniem. No, ostatni odcinek będzie w ostatniej dzień wakacji o godzinie 20. I teraz Wam przypominam na JustinTV krzyszman krzyżman się pisze będzie podcast wakacyjny ostatni odcinek o ostatni dzień wakacji. O, 20, o godzinie 20. Warto sobie zrobić na tę okazję konto, jeśli jeszcze nie masz. I tam napisać co tam, no, bo będzie czat, jest okienko, gdzie mnie widać jak będę mówił, jest też czat. Dobrze. Jeśli nie masz konta na JASKIN TV albo nie, nie wiesz jak się pisze JASKIN TV możesz wejść na stronę podcastu wakacyjnego, tam też będzie odnośnik do tego. No, no, no, no, no. No, no i tutaj moje tematy się skończyły właściwie. 5 minut, 6 minutowy odcinek to trochę słabo będzie. Trochę słabo. Tak. I co ja jeszcze mogę powiedzieć? Aha, że to blikowanie nie wciągnęło. To blikowanie mi wciągnęło, no bo to jest tak, kiedy mam wpisy? 31 minut temu, godzinę temu, godzinę temu, 14 godzin temu, w sobotę w nocy, no. jak ile? Dwa dni, a właściwie w dzień kilka godzin mam ile? 5 pisów. No to jest pojęt trochę. Aha, tak, i zmieniłem system awatarów, żebym ja miał ten, żebym ja miał po prostu sobie awatar, bo nie wiem jak tam wkleić awatary tu. Do twoje do, do tego do COCC, więc yy, skorzystałem z gra grawatarem, yy, że po prostu jeśli nie masz awatera, to, to takie niebieskie będzie. No w komentarzu, jak piszesz komendę sobie, tam bla bla bla. Tam będzie. No, jeśli nie masz awatara, to polecam to zrobić. Yy, jest coś takiego, że będzie takie niebieskie, tu taki gię, tak, a ja sam zrobiłem, tam jest moje zdjęcie, jak zmniejszone odpowiednio, ale jest. No i jest widoczne. Już tam wtedy, powiedzmy weźmiemy odcinek z Czerwca, tak. Pierwszy odcinek Christub i jest tam. Wszyscy mają bajdy a tamto są zamieszczone Angusem Youngiem, bo korzystałem wtedy. Z niczego. Znaczy no, bez ponta byłem i to ja pisałem. A ja mam jeszcze doświadczenia z tego kiedy to pisałem sobie bloga tam i, I to po prostu miałem takie, no, takiego Angusa w bo to był włot ten systemowy blog. Tak. I co? No ja i będę kończył już. Kończył będę, bo nie ma co robić, nie ma o czym gadać. Ktoś, kto da taki odcinek testowy, żeby go wstawić na Facebook i zobaczyć, czy o ja tym nie skomentuje. Można skomentować bez logowania się. Właściwie nie można się zalogować, bo to wówczas to ukryłem. Powinno być takie menu, takie menu, powinno być, że za te jest, to się coś tam, coś tam, coś, tam, coś tam. No i takie tam, ale tego nie ma, nie będzie. Przypominam, że dniem 1 września ruszają... Dwa inne moje podcasty, czyli jeden będzie podcast gitarowy, nie ja będę tylko i wyłącznie o gitarach. Drugi podcast Jaskinia Głupoty, o wszystkim jonicznym. Taki, taki mój autorski podcast. No co? No ja i zapraszam do słuchania. A, żadnego pokładu nie dałem. Nie, żadnego pokładu tam nie dałem. Pod to co gadałem. to nagrałem, żeby było. Hmm, hmm, hmm. Hmm, hmm, hmm. Nie wiem. Ktoś powiedział, że jak robię. Hmm, hmm, hmm. To jest fajnie. Nie wiem, czy jest fajnie. Może wiatr, ma gdzieś jeszcze mówiąc. Kończę, a na zakończenie wam dam jakąś piosenkę, ale jakoś taką krótką i przyjemną.. Piosen... Piosenkę tygodnia. A tą piosenkę naprawdę się puszcza w Radiu Maria. Dobra. Mówił pan Cześć. I słuchajcie dalej. Te dwa odcinki które teraz zostały? Piosenka tygodnia w Radiu Maria, piosenka w Radiu, Radiu Maria. Piosenka tego w Radiu Maria, piosenka w Radiu Maria. Piosenka tygodnia w Radiu piosenka w Radiu Dzień dobry.